Pan Krzysztof jest reprezentantem kancelary Himbrynhow-Woźniak-Maliński. Czy ma jakieś wnioski? Bo czekam na są jakieś pytania, to chyba lepiej by było je zadać. Może jeszcze raz. Niestety Piotr będzie musiał niedługo wyjść, tylko wizyta w Warszawie jest krótka. Cieszymy się, że przyjechałeś. To jednak jeśli są jakieś pytania bezpośrednio dotyczące tej prezentacji, to może lepiej będzie, jeśli zadadzuję Państwo w tej chwili. Tak, bardzo przepraszam, że, że po prostu tutaj zaburzam jakby program, ale, ale właśnie niestety będę musiał zaraz, praktycznie po tym wykładzie. Więc jeśli ktoś z Państwa miał ochotę coś zapytać, to... Proszę bardzo. A, przepraszam, potrzebuję, prosiłbym, żeby pytania zadawać do mikrofonu, dobrze? To trochę wymaga pewnej dyscypliny, ale tak będzie nam na pewno łatwiej. I też prosiłbym, jeśli to możliwe, o przedstawianie się. Tam jest taki symbol PWR. Dzień dobry. Marcin Soła z Politechniki Warszawskiej. mam takie pytanie, bo Państwo jako organizacja stworzyliście licencję, zaadoptowaliście ją do prawa polskiego, prawda? Teraz mam takie pytanie, czy każda organizacja po prostu może sobie stworzyć licencję na podstawie prawa polskiego, żeby ona była zgodna z prawem polskim? Czy ona później musi być jeszcze jakoś, no nie wiem, potwierdzona na przykład wyrokiem sądu albo czymś w tym rodzaju? Co Przenoś... Nie, nie. Chodzi o to, że sąd uzna, że oczywiście to jest zgodne z prawem polskim i można to stosować. Co za tym idzie? Chodzi mi o sedno sprawy. Co w przypadku, jeżeli ktoś złamie taką licencję? Więc tak, odpowiedź na Oczywiście każdy może sobie stworzyć. Mogą być licencje tworzone, byle by to się mieściło w warunkach polskiego systemu prawnego. Każdy może sobie stworzyć. To nie musi być żadna organizacja. Tylko po co jest... Oczywiście nie każdy może stworzyć licencję Creative Commons. Tutaj jest określona procedura. Jest to ściśle zorganizowane, reglamentowane. Tutaj nie ma swobody. Natomiast licencje takie jak Creative Commons czy podobne, wolne licencje, takie jak e, będą dostosowane do konkretnych potrzeb na przykład jakiegoś ośrodka naukowego, jak najbardziej. Tylko jaki tutaj jest problem? Mianowicie jest problem taki, żeby użytkownicy nie bali się korzystać z takich licencji, to taka licencja musi mieć jakąś renomę. Czyli jeśli ja bym na przykład, nie wiem, siadł na kolanie i właśnie w pociągu nudząc się napisał jakąś licencję, później ją rozpowszechniał jako super wolną licencję, no to niekoniecznie ona by mogła być wykorzystywana, dlatego że taka licencja musi być bezpieczna dla użytkownika i musi być bezpieczna dla odbiorcy. Stąd jest bardzo ważne, żeby żeby to było w sposób robiony przemyślany. Ale oczywiście może powstać jakaś organizacja coś takiego jak Creative Commons. Licencji, creative Commons jest częścią ruchu open content jest ruch open source przez programów komputerowych i ruch open content. Tych licencji jest dużo więcej. Jest licencja na przykład Free Art License, e, licencja francuska, są licencje niemieckie. E, jest pełno licencji, jeśli chodzi o open content. Jest open content license, która jest pierwsza z 98 roku. Stąd nie jest to jedyna licencja. Natomiast Creative Commons są na pewno, bez wątpienia, najlepszymi licencjami, dlatego że są najbardziej zaawansowane prawniczo, zawierają najwięcej e, takich przemyślanych postanowień, niektóre licencje. Tych licencji w ogóle open content jest chyba ponad 30, w tym momencie które są tworzone przez twórców samodzielnie, no i, i właśnie na, na tej zasadzie później jest problem. I oczywiście byłoby idealnie, gdyby znalazło się potwierdzenie, nie życzę oczywiście nikomu tego, ale byłoby idealnie, gdyby się znalazło potwierdzenie skuteczności zawarcia takiej umowy w jakimś wyroku sądowym. To by była, to by była idealna, że tak powiem, sytuacja. Natomiast, no mamy tym orzeczenie, precedensowo orzeczenie holenderskie, które jest tutaj podstawą. Nasze systemy prawne z Holandią, to już Krzysiek wie, dużo ale podejrzewam, że w tym zakresie nie różnią się w zasadzie aż tak bardzo stąd, ale y, jednak pewna wątpliwość pozostaje. No, przydałoby się takie orzeczenie. Y, może, może się pojawić. Może się pojawić. Natomiast formalnie nie jest potrzebne orzeczenie, żeby korzystać z umów licencyjnych. Jedna, krótka, króciutka Dzień dobry, e, no, Wiktor z Uniwersytetu Warszawskiego. Ja mam pytanie, czy opublikowanie utworu na licencji Creative Commons e, wymaga zawiadomienia organizacji zbiorowego zarządzania i czy ustawowo jest taka możliwość, żeby wyłączyć organizację z pobierania opłat za utwór? E, czy jest po prostu taka możliwość, żeby wyłączyć organizację z całego tego procesu dystrybucji. Dziękuję. To jako prawnik z krwi gości powiem, że to zależy. Bo y, różnie można nie... do tego tematu podejść. O tym będzie mówił Krzysiek, także ja tylko tak króciutko, króciutko powiem, że oczywiście to zależy od tego, w jakim węzłem prawnym jest połączony twórca z organizacją zbiorowego zarządzania. Czy musi zawiadamiać, jeśli jest członkiem, jeśli przeniósł swoje majątkowe prawa do utworów na organizację zbiorowego zarządzania, to nie tyle musi zawiadamiać, co w ogóle jest wątpliwe, czy sam może takie licencje udzielić, skoro pełnia majątkowych w prawie spółorganizacji. Natomiast w sytuacji y, takiej najciekawszej może, kiedy organizacja działa jako negocjerum gestor, czyli jako y, prowadzący cudze sprawy bez zlecenia, czyli na podstawie domniemania z artykułu 105, no, w takiej sytuacji, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, czytając je, prawda, tak literalnie i z duchem tych przepisów, powinna organizacja Zdrowego zarządzania y, podążać za domniemaną wolą Osoby, którą reprezentuje na podstawie domniemania. Stąd należałoby stwierdzić, że oczywiście y, można powiadomić taką organizację, dlatego że nawet byłoby to korzystne dla twórców, dlatego że organizacja zbiorowego zarządzania, oprócz tego, że pobiera tantiemy, no to spełnia jeszcze szereg innych pożytecznych funkcji. Mianowicie pomaga chronić utwory y, twórców, pomaga je dystrybuować i tak dalej. Więc powiadomić jak najbardziej, natomiast no, tutaj byłby pewien problem z tą odpłatnością. Y, bardziej myślę y, problem taki ideologiczny niż prawny, Tak mi się jednak Dobrze, dziękujemy teraz. E, dziękujemy Panu bardzo. bardzo. Jeszcze raz żegnamy Państwa. Tak jak mówiłem wcześniej, przed Państwem Krzysztof Siewicz przedstawi e, licencję Creative Commons wersji 3.0. Dziękuję bardzo. Ja będę mówił na temat zagadnień prawnych związanych z kolejną wersją, kolejnymi wersjami licencji Creative Commons. Może kilka słów wyjaśnienia, co oznacza kolejna wersja. Otóż po przygotowaniu wersji 1.0, wersje są oznaczane tak jak wersje programów komputerowych, odkryto, że nie wszystko udało się uregulować w tych modelowych wzorcach umownych od razu i w związku z tym zaczęto przygotowywać kolejne wersje, które miały określone zagadnienia regulować lepiej. I tak oto doszliśmy do wersji 3.0 licencji, w których wprowadzono ustanowienia, które nie były w wersjach poprzednich, a które mają odpowiadać na pytania prawne, które pojawiły się w trakcie korzystania z wersji poprzednich. Ja powiem... W dużym skrócie chcę powiedzieć na temat, chcę przedstawić Państwu podstawowe informacje o licencjach Creative Commons, później powiedzieć właśnie o tych zmianach, które wprowadzono w najnowszej wersji, następnie powiedzieć o tym, co w trakcie tłumaczenia i adaptowania do polskiego prawa najnowszej wersji licencji co zostało zmienione na koniec jeżeli zostanie czas przedstawię jakieś podstawowe punkty z tego referatu i zaproszę państwa do dyskusji którą też być może przełożymy na później i tak Zostawała informacja o licencjach Creative Commons można przedstawić na dwa sposoby, dla prawników i dla nieprawników i to jest w ogóle ten, ta idea, która się jakoś w Creative Commons przewija, że chcemy być zrozumiali dla nieprawników, a jednocześnie tworzyć instrumenty, które są prawniczo na najwyższym poziomie i, e, z, i z, z, z prawa korzystają. I tak, to jest wersja dla prawników, jeżeli mówimy o licencjach Creative Commons, to prawnik widzi następujące elementy, że są to licencje modelowe, nieodpłatne, niewyłączne, na nieokreślony, kierowany do nieoznaczonego adresata, chedzyjne, obejmujące wszystkie pola eksploatacji, wyłączające odpowiedzialność licencjodawcy, niewypowiadane i, i zakazujące sublicencjonowanie. To jest ta wersja nudna, a wersja bardziej ciekawa. Mam nadzieję, że uda mi się y, to uruchomić. treścić, spróbować treścić to co um, przesłanie tego filmu czy w ogóle tak jak ja rozumiem przesłanie idea Creative Commons jest to pomysł na to w jaki sposób umożliwić Um, swobodne korzystanie z przedmiotów praw autorskich w sytuacji, w której domyślna norma prawa autorskiego na większość e, sposobów wykorzystania e, zakazuje większości sposobów wykorzystania. Creative Commons może być narzędziem, które umożliwia twórcom, którzy chcą dzielić się swoją twórczością e, z innymi e, właśnie umożliwienie tego. Um, no dobrze, i teraz przejdźmy do i zmian, które pojawiły się w nowych, wers nowych wersjach licencji, licencji Creative Commons. Przede wszystkim wprowadzono wersję licencji określoną jako Unported. Początkowo było tak, że licencje Creative Commons powstały w Stanach Zjednoczonych i były pisane amerykańskim językiem prawniczym, odnosiły się też do amerykańskich instytucji prawnych. Tak było do wersji 2.5. W wersji 3.0 powstała wersja Unported, która z założenia nie opiera się na żadnym konkretnym systemie prawnym, posługuje się językiem międzynarodowych traktatów związanych z prawem autorskim i ta, i, i, i, i te, i ta wersja służy jako podstawa do tworzenia wersji narodowych wersji takich jak wersja polska dostosowanych do prawa polskiego w wersji 3.0 pojawiło się pojawiły się wyraźne sformułowania które odnoszą się do praw pokrewnych zarówno do podmiotów jak i przedmiotów tych praw w zdaniu Creative Commons do, do do, do tej pory te prawa były objęte licencjami co najmniej w sposób dorozumiany i też nikt wcześniej nie... Nie, nie, nie, nie wydawało się, że takie wyraźne objęcie powinno nastąpić właśnie dlatego, że początkowo licencje były pisane w odniesieniu do prawa amerykańskiego, które takiego wyraźnego odróżnienia pomiędzy prawami autorskimi a prawami pokrywnymi nie zawiera. Wprowadzono dodatkowo w wersji 3.0 postanowienia dotyczące zbiorowego zarządu i innych podobnych instytucji prawnych i ja o tym będę mówił, mówił szerzej, a także wprowadzono dodatkowe postanowienia odnoszące się do praw osobistych, autorskich praw osobistych. I tak w wersji 3.0 pojawiły się takie trzy postanowienia dzielące instytucje związane ze zbiorowym zarządem, z licencjami ustawowymi tego typu innymi przepisami prawa na trzy grupy. Uh, są to w angielsku non-waivable compulsory license schemes waivable compulsory license schemes i voluntary license schemes i tak tu już właśnie trochę przejdę do tego jak my to y, staramy się adaptować do prawa polskiego i jak my to rozumiemy otóż pierwsza grupa obejmuje wszelkie instytucje, które gwarantują twórcy niezbywalne prawo do wynagrodzenia, ale także e, naszym zdaniem e, kwestie takie jak przymusu, przymusowe posiedliństwo organizacji zbiorowego zarządzania, tak na przykład jak w polskim prawie jest to e, reemisja częściowo e, nadania e, i w pierwszej jest to takie pośrednictwo, którego nie da się skutecznie wyłączyć za pomocą licencji. Jak wiemy, polskie prawo niekiedy wymaga formy pisemnej do tego, żeby e, pominąć wymóg korzystania z organizacji zarządzania i móc e, bezpośrednio kontraktować z twórcą. I te instytucje, siłą rzeczy, muszą być zastrzeżone na korzyść licencjodawcy w każdej licencji. Ponieważ nie można się jej wyzbyć skuteczną licencją, to... E, jak pojawiło się w licencjach postanowienie, które informuje licencjowiorcy, że musi się po prostu liczyć z tym, że mimo tego, że licencja jest nieodpłatna, być może poniesie wynagrodzenie, tak jak mówił Piotr, najbardziej to dotyka utworów audiowizualnych w prawie polskim i artykułu 70. Kolejna grupa są to te instytucje, z których można zrezygnować. Jest to na przykład wynagrodzenie zbywalne z tytułu licencji ustawowych, czy też z tytułu określonych rodzajów dozwolonego użytku. Jest to, są to te rodzaje pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania, które można wyłączyć i teraz te ta grupa instytucji jest różnie traktowana w licencjach Creative Commons, które zezwalają na użytek niekomercyjny, a inaczej jest traktowana w tych licencjach, które, um, które lic użytku... Um, przepraszam. Inaczej jest um, regulowana w tych licencjach, które um, zezwalają na użytek komercyjny, a inaczej w tych, które użytku komercyjnego zakazują. Otóż w tych licencjach, które na użytek komercyjny nie pozwalają, jest postanowienie, że jeżeli licencjobiorca skorzystał z utworu komercyjnie, to twórca, licencjodawca zastrzega sobie prawo do wynagrodzenia, które mu przysługuje z tytułu licencji ustawowych, ale też zastrzega sobie prawo do tego, że organizacja zbiorowego zarządzania takie wynagrodzenie może w jego, na jego rzecz pobrać. Z kolei w licencjach, które na wszelkie rodzaje użytków zezwalają nieodpłatnie, wszelkie te instytucje, z których twórca może zrezygnować, twórca z nich zrezygnuje. I kolejna grupa to są instytucje wynikające z umownych, z, z, z, ze swobody kontraktowania w ramach prawa autorskiego, które nie są jakoś w ten sposób prawem autorskim narzucone, to no przede wszystkim wynagrodzenie umowne, z którego właśnie się w licencji rezygnuje, gdyż jest to licencja nieodpłatna, ale także są to wynagrodzenia z tytułu licencji udzielanych przez organizację zbiorowego zarządzania. I tutaj mamy na przykład sytuację, gdzie udzielającym licencji jest członek organizacji zbiorowego zarządzania, i to jest problem w prawie polskim, dlatego że większość członków organizacji zbiorowego zarządzania, mam nadzieję, że tutaj przedstawiciele organizacji, którzy zostali zaproszeni na konferencję, nie poprawią, jeżeli mówię coś niedokładnie, e, przenosi swoje prawa na organizację. To znaczy, że twórca nie jest już podmiotem praw, a co, co za tym idzie, nie, nie jest uprawniony do udzielania licencji. Udziela, do udzielania licencji uprawniony jest podmiot tych praw, którym staje się organizacja zbiorowego zarządzania, co oznacza, że członkowie na przykład ZAIC-u nie mogą w Polsce udzielać licencji Creative Commons i żadnej innej licencji też nie mogą udzielić. E Niemniej jednak wychodząc naprzeciw jakimś oczekiwaną, oczekiwanym e zmianom w podejściu organizacji zbiorowego zarządzania, to postanowienie licencji zostało e, napisane w ten sposób, że jeżeli twórca pozostaje członkiem organizacji zbiorowego zarządzania i może taki licencji udzielić, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak zorganizować stosunki pomiędzy twórcą a organizacją, że twórca licencji nadal może udzielać, to twórca te licencji udziela i tutaj też jest to rozróżnienie pomiędzy licencjami e, zezwalającymi na użytek komercyjny i zezwalającymi tylko na korzystanie niekomercyjne. E, w tych e, nazwijmy to pomocy naukowych, które Państwo dostali przy y, rejestracji, znajduje się taka tabelka, w której yy, przedstawiamy właśnie to, co zostało wprowadzone w trakcie prac adaptacyjnych yy, nad licencjami wersji 3.0 i od, idąc od początku są to zmiany w definicjach uznaliśmy, że definicje, które zostały sformułowane w wersji Unported w oparciu o język międzynarodowych traktatów e, można spokojnie zastąpić definicjami posługującymi się pojęciami z, prawa, z polskiego prawa autorskiego e, może nie będę szczegółowo omawiał, bo m, można to w tej tabelce zobaczyć, to głównie do definicję przedmiotów i podmiotów e, licencji e, i także definicję pól eksploatacji. E, wprowadziliśmy wyraźne, e, wykorzystaliśmy e, dokładnie te e, sformułowania, te określenia pól eksploatacji, które występują w polskiej ustawie. Tak, żeby nie było wątpliwości, że jeżeli mówimy na przykład o, o nadaniu, to mamy na myśli właśnie nadanie i takie określamy, dlatego że tak ustawa się posługuje tym e, sformułowaniem. To, czego w licencjach w ogóle nie ma, w wersji unported, to postanowienia dotyczące praw sui generis do baz danych. Wynika to głównie z tego, że z uwagi na ten amerykański rodowód w Stanach Zjednoczonych bazy dane nie są chronione, jak się ostatnio, dwa dni temu dowiedziałem na wykładzie doktora Wojciechowskiego, tak? I, i jakość to bazą, dany, bazą danych w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie przeszkadza i, i, i wręcz produkcja ich rośnie. W, w Unii Europejskiej ta ochrona jest przydzielana i jakoś tak się dziwnie składa, że produkcja baz danych spada. W każdym razie e, zdecydowaliśmy się w wersji dostosowywanej do prawa polskiego zawrzeć postanowienia dotyczące baz danych, przy czym... E, przy czym są to postanowienia, w których e, uprawnione z bazy danych, która mogłaby w jakiś tam sposób zostać odnaleziona w tym licencjonowanym materiale, zrzeka się tego prawa. Znaczy, uprawnienia wyłączne do baz danych nie są wykorzystywane do tego, żeby stawiać jakieś warunki licencyjne. E, jedyne, jedyną podstawą żądania takich na przykład świadczeń jak korzystanie tylko niekomercyjne, powstrzymywanie się od e, korzystania z utworów zależnych itd. itd. są, e, jedyną podstawą do tego są uprawnienia prawa autorskiego i praw pokrywnych, a nie e, baz danych. E, i dalej mamy właśnie to, o czym mówiłem już wcześniej, czyli postanowienia dotyczące zbiorowego zarządu. To jest te dokładnie propozycja tłumaczenia znajduje się też w tej tabelce. I postanowienia, które najmniej kontrowersyjne, niemniej jednak zostały częściowo zmienione to postanowienie dotyczące prawa osobistego oraz wskazanie w cudzysłowie prawa właściwego, ile ta licencja unportet wyraźnie wskazuje, że mowa, że wykorzystuje międzynarodowe traktaty dotyczące praw autorskich, to polska wersja odnosi się wyraźnie do polskich ustaw prawa autorskiego i ustawy o ochronie baz danych. Myślę, że na tym e, chciałbym skończyć. E, powiem tylko na koniec, że e, tabelka, którą Państwo macie w materiałach, jest to wyciąg z postanowień licencji, które zostały, e, które w całości są dostępne w internecie na e, stronie typu Wiki, w którą, na którą każdy może wejść i zaproponować swoje własne uwagi do tłumaczenia. Chcielibyśmy, żeby... E, żeby właśnie licencje i, i nasza propozycja adaptacji do prawa polskiego została poddana publicznej dyskusji i najlepiej krytyce. Dlatego, że tylko wtedy uda się te postanowienia dostosować naprawdę dobrze do prawa polskiego do czego Państwa bardzo zachęcam. Dziękuję. Ja może dodam, że w najbliższych dniach ogłosimy oficjalnie otwarcie tej publicznej dyskusji jeśli wpisają się Państwo na listę to także do Państwa go zaślemy informacje gdzie będzie na przykład link do tej strony z pomocą której chcemy tę dyskusję toczyć.